Październikowe popołudnie serdecznie witamy wszystkich Państwa podcast 49. Przed mikrofonem jeden z najlepszych polskich podcasterów, Filip Dabieński, czyli ja. kaście, bo będzie się działo, będzie się działo, będzie troszeczkę irlandzkich wiadomości, jak to zwykle w podcaście, będzie troszeczkę sportowych wiadomości, bo Polacy przecież grają w piłkę Mistrzostwa Europy, kwalifikacje mamy tutaj specjalną y, niespodziankę, jak to w Irlandii wyglądało. Mamy troszeczkę irlandzkich rzeczy, czyli zaległości z Patem, czyli Gaelic Talks. Mamy także y, ciekawy ostatni Odcinek graficzny z tej serii. Pamiętają Państwo przyjemną i sympatyczną Anię która mówiła troszeczkę o grafice reklamowej i nie tylko. Mamy także troszeczkę, dla, troszeczkę wiadomości dla sympatków serialu Lost. Trzecia seria się zaczęła. Czyli dużo dzisiaj ciekawych rzeczy. Bardzo, bardzo zapraszamy na 49. odcinek. I love you like Ireland. In the bathroom.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 a widzieński serdecznie witam Państwa po sąsiedzku YouTube gra. Otworzyłem balkon, bo coś mi hałasowało, nie mogłem nagrywać spokoju podcastu i proszę otworzyłem balkon, a za oknem chłopaki! za oknem chłopaki, bo, bo jest chodźmy, chodźmy. E, mały koncert taki charytatywny firmy, która firmy, organizacji, która wspiera e, walkę z rakiem piersi, no i wiadomo, że Bono jest wielkim społecznikiem, nie trzeba było go długo namawiać. Trzy minuty od mojego domu, otworzyłem balkon, patrzę, wziąłem laptopa pod rękę i proszę bardzo, warto chodzić, warto mieszkać w Dublinie i jedna z moich, jedna z moich ulubieńszych piosenek, utworów Where the streets have no names, czyli wiadomo. Dla tych co znają YouTube, dla tych co znają Dublin, piosenka o Dublinie. Specjalnie dla Państwa podcast nie tylko dla Orów. Na żywo to niesamowite przedsięwzięcie. Specjalnie dla Was reporter z laptopem, z mikrofonem zawsze pod ręką. Na pewno zawsze wszystko świeże, zawsze czysto. I zawsze pewnie dla Państwa podcast nie tylko dla Orów. <śmiech> Where the streets have no names. Prosto stablina, specjalnie dla Państwa. Podcast miał być nostalgiczno-depresyjny, ale nie dla Państwa. Nie da rady, nie da rady. Daliłem się troszeczkę od e, sceny, mało ludzi, nie jest tyle co na koncertach, YouTube. Bono, nie wiem czy to ze względu na to, że impreza jest może nienagłośniona, ale naprawdę, dwie minuty od mojego domu, chłopaki, raz, dwa, trzy, cztery, obydwoje, Bono w kapeluszu, w okularach, zobaczą Państwo na stronie, e, na li link na pewno załączę. Trochę mi się ręka częstła, troszeczkę zdjęć narobiłem, zobaczymy jak to wyjdzie. Aparat ledwo zipiał, bo bateria słabiutka. No i podcast miał być nostalgiczno-depresyjny, jak już wspomniałem. Przemontowałem go dwa razy, bo, bo pierwsza wersja była chyba troszeczkę nie w moim y, ostatnio stylu. Troszeczkę no wiem, że mnie deprecha dorwała, ale, ale jakoś tak nie pasowała mi muzyka i przemontowałem. Otworzyłem balkon i co słyszę? Jak już wspomniałem, YouTube. Czyli zaczynamy jeszcze raz podcast 49. Zaczynamy od... mimo wszystko od piosenki tygodnia, czyli... Robert Palmer. Ale wrócimy do tego za chwileczkę. Wracam do domu, bo koncert już się pomału kończy. Godzina w pół do dziewiątej. Wracam do domu, żeby przemontować podcast. I zapraszam serdecznie... Na to, co dla Państwa przygotowałem w tym odcinku. To tyle na żywo z Dublina. Dla Państwa. Zapraszam. Serdecznie witam po niesamowitych wrażeniach z koncertu YouTube. Już jestem w domku, już jestem.. Już jestem zimna kola w szklance i chipsy i. Ach. I zdjęć, i, lepszy, i, i zdjęć troszeczkę przeglądam właśnie, co mi się w aparacie wrzuciło. Piosenka tygodnia, czyli Robert Palmer, jeden z moich naj naj najulubieńszych facetów starszych, którzy śpiewają. Niestety 3 lata temu, 23 września, Robert Palmer zmarł na atak serca w Paryżu, co było niestety dla mnie dużym smutkiem, jeśli tak to można powiedzieć, Robert Palmer naprawdę moim ulubionym artystom jest taki top free. Czasem ostre kawałki, czasem bardzo takie rockowe, ale czasem takie właśnie widziska czełek, które, które nastrajają dobrze, czasem po prostu prawie w taki melancholijny, lekki nastrój. Dzisiaj specjalna piosenka, chyba jedna z pierwszych z płyty Hevinowa. To był 89 rok, byłem wtedy w liceum, chyba w drugiej albo w trzeciej klasie Poznań, czwarte liceum Ogólne i She Makes My Day, Robert Palmer, piosenka tygodnia, specjalnie dla Państwa, mam nadzieję, że się spodobało.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 Bądź gotowi i ty bracie, i ty siostra na przyjęcie pana mego do swego serca. Thank you. Państwu dobrze znany, czyli wiadomości irlandzkie, wiadomości, co się dzieje w Dublinie, w Irlandii, te sprawy. Polski herlak, kuzyn na mnie patrzy tutaj jak ja gadam do mikrofonu z czerwoną gąbką. Pozdrawiamy tutaj wszystkich kucharzy w Dublinie. Co mamy? Trochę mam katar przede wszystkim, jak Państwo słyszą. Trochę pociągam. Niektórzy mówią, że jestem pociągający, ale to nie, to nie mi mówić, czy jestem pociągający, czy nie. Zmniejszą się nasze kolejki do konsulatu. Jest ponad 200 tysięcy Polaków w Irlandii, a na to sumę przypada tylko dwóch konsulów, czyli malutko, malutko i będzie lepiej, będzie lepiej. Nic więcej nie powiem, ale będzie, będzie więcej konsulów. Konsul, konsul. Mamy, mamy aferę w Irlandii. Tak, w Irlandii może być afera polityczna, nie to, co u nas w Polsce, typu leper wziął jakieś tam weksle i zostawił. Każda afera w Polsce jest codziennie nowa afera, o tak powiem, ale to nic, to nic, każda afera po prostu po tygodniu przysycha, wszyscy zapominają i na drugi dzień jest nowa afera i tak to w tym naszym kraju bywa, pełno afer, co chwilę wszystko przysycha, po po co, afera, dobra rzecz. W Irlandii mamy aferę tego typu, że nasz premier kochany, mówią na niego T-Shock wziął przed 13 laty 50 tys. euro pożyczki oraz prezent w wysokości 8 tys. funtów irlandzkich od przedsiębiorców z Manchesteru w 1994 roku. To było 13 lat temu. Afera finansowa poważnie zmniejszyła jednak szanse koalicji rządowej na zbliżające się niedługo wybory do parlamentu. Ale wszystko dobrze się skończyło T-Shock przeprosił Bertie O'Harn, to się tak nazywa Ten szef, który rządzi tym krajem No i przeprosił wszystkich, powiedział, że przykro mu było i w ogóle I, i, i stwierdził, że przyjmując 8 tysięcy od około 25 przedsiębiorców, w Mestrze Nie zrobił tego e, do końca specjalnie i w sumie nie, nie zrobił nic złego. On wziął wtedy tą kasę, jak był ministrem finansów. Więc widzą państwo, Irlandii także są przekręty, aczkolwiek jeden na rok, to mniej więcej tak to wygląda. Dlatego kocham ten kraj i chyba zostanę do końca życia, bo nie cierpię naszej polskiej polityki. Zresztą niedługo ja będzie nowy blog w podcastach. Jak to widzą, jak to słyszą... Stąd to, co się dzieje w naszym polskim baginku. Będę, czy by, jakąś chusteczkę. Jak ktoś ma chusteczkę, proszę przesłać www.niekilkodarów.com. To tyle wiadomości takich polityczno-newsowych. Zapraszamy teraz na Kronikę Sportową. Specjalnie dla Państwa Kronika Sportowa. Jestem nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Królestwo i bezpieczeństwo, wie Kronika Sportowa witamy Kronika Sportowa W irlandzkiej telewizji jest jeden jest wiele programów sportowych Ale taki normalnie niepłatny Nazywa się Setanta Sport I są kwalifikacje do mistrzostw Europy Irlandia gra, wieczorem ostatnio grała Proszę sobie sprawdzić jaki był wynik ciekawy I Polska grała z Azerbejdżanem No i w Setancie Sport Ten program jak wspomniałem, jak się nazywa Była transmisja Meczu Polska-Azerbejdżan Po prostu zaprosili jakiegoś gostka to studia Polaka, jakiegoś Łukasza. Przed transmisją były polskie reklamy, polskie yy, różne takie wizytówki, różne jakieś polskie takie zajawki. Irlandia? Proszę bardzo. Wszystko po polsku. Zatem nagrałem troszeczkę tego programu. Proszę posłuchać, co irlandzcy dziennikarze sportowi mówili o meczu polska azerbejdżan po O Cześć. Nazywam się Barnaba Filip Dorda. Przyjechałem do Irlandii rok temu. Przez pierwsze trzy miesiące pracowałem w restauracji i sam przekonałem się, jak irlandzcy pracodawcy mogą eksploatować Polaków. I dlatego też zapisałem się do SIPTU, największego irlandzkiego związku zawodowego. Teraz pracuję w SIPTU razem z moim kolegą, też Polakiem, Kazikiem Anhaltem. Zatem, jeśli masz problem w pracy, nie chcesz być traktowany jak tania siła robocza, zadzwoń do SIPTU. Relacje ze spotkań kwalifikacyjnych Euro 2008 na Setanta sponsoruje HSA. Dbamy o twoje bezpieczeństwo. Welcome back, Group A. Looks a lot healthier now for the Polish fans, doesn't it? With four points now from their three games. There's one other game underway at the moment. It currently stands Armenia nil, Finland nil, Serbia, Belgium, and Portugal, Azerbaijan take place a little later this evening. So one nil to Poland and um, Felix I suppose when when the goal came it came at an important time didn't it early in the second half because they needed something to break for them early. Yeah, no doubt about that. The longer you go on the more impatient you become and you maybe go forward far too early and that would probably suit uh, uh Kazakhstan. But probably the goal uh came about well fell to the probably arguably Poland's best player on the day, is I'm not too sure, I've seen this a couple of times, I'm not too sure whether he's actually meant this or not. He seemed to have toe-poked it, but whether it was Romario, like, uh, of yesteryear who, who did that on many occasions for Brazil and Barcelona, We I'm not too, not too, not too, well, Maybe <laughs> <laughs> <laughs> <Even> you will, <World, laughs> yes, <laughs> I'm not too sure about that. I think he was expecting a tackle, the, the Catholic Stanfellow to come in and clean him, and he was kicking it and getting out of the road, yeah. but uh, it, it came at a good time for them, and, and, and you think when well, it was settled down, it was there for them to build on and go on. But I felt they took a foot off the pedal mm. and uh, I nearly paid for it, as we'll see, with one or two chances. Because the opposition always get one or two chances towards the end. Yeah, Lucas, you were getting quite quite nervy towards the end of that. But there was a great chance late on, 30 minutes in the end, to get that second goal and to seal the victory. Yeah, that's true. Uh, well, after the scoring the goal, the lads were really trying to, to get another one because, like Felix said, that you can always lose a goal as well. So it was one of the best chances I think he should Played a little differently, square the ball. Would be. This is, this is this is a coach's nightmare. If he'd have squared that, it was 2-0, Game over. Get back on the plane. But he was very greedy there, and it could have cost him. And it could have cost him, couldn't it? Because there was a yeah. big penalty shout from Kazakhstan, and mm -hmm. I mean, the point was made in commentary in a fair one as well. If he hadn't had fallen as theatrically, maybe he had a shout. Okay. <laughs>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 czyli graficzny odcinek cykliczny, specjalnie dla Państwa co tydzień, czyli zapraszamy, jedziemy. Well done. A Serdecznie witamy Państwa w czwartym bloku... Kącika. ...pikselowego, czyli jak zostać dobrym grafikiem. Przed chwilą wymieniliśmy roz, y, uwagi na temat polskiego podcastingu, Anno. ja się dziwia, że tak mało jest podcastów, nieprawdaż? Prawda, zdziwiłam się również, że tylko jedna dziewczyna tak. coś robi. Gosia. Gosia. Z Niemiec. Z Niemiec. Pozdrawiamy ją. Tak, niedługo będzie, albo już było coś z Gosią. Nie, niedługo będzie, proszę Państwa, coś z Gosią. jakiś będzie małe, małe coś, małe coś. No, ale co nie, co... Dobrze, co dzisiaj w czwartym bloku pikselowym, czyli jak zostać dobrym grafikiem? Czyli najbardziej nieprofesjonalny poradnik graficzny. Co dzisiaj, Anna? Ciąg dalszy. Ciąg dalszy, jesteśmy na etapie... Zdjęć. Może dzisiaj porozmawiamy o Photoshopie i obróbce zdjęć. Jak obrobić zdjęcie? Dobrze. Dobrze. Dobrze. Dobrze. Hmm. Anna milczy. A z jakich zdjęć korzystamy? Czy z korzystamy... No, no rozmawialiśmy, porozmawialiśmy najpierw o zdjęciach, takie, które robił nam fotograf wcześniej wspomniany. Fotograf, fotograf przynosi zdjęcia, zrzuca na dysk. Mm -hmm. Potem otwieramy je. Otwieramy je. Najpierw sobie wciągamy. My mamy tutaj brydża, nie wiem mm -hmm. też umiesz... Czasem przeglądarka no. dla nieznajomych. Z wciągamy do Photoshopa i robimy wstępną obróbkę, czyli po prostu co ustawiamy. Przy brydżu jasność. można też w Macao pograć. Ja w brydża nie to najlepsze, ale w Macao grałem ostatnio. Tak? Tak. Z brydża do Photoshopa. Z brydża do Photoshopa robimy wstępną jakąś tam obróbkę, zamieniamy na 300 dpi, tak? Tak, dpi to znaczy dot per inch, bo wszystkie warto. ostatnio mieliśmy pytanie od naszego Creative Director, co to znaczy LPI, bo mamy DPI i LPI. No, no ale już została uświadomiona, także tak, już wie, co tak. to LPI. Mm, bo mm, dot per point to jest chyba, nie wiem jak to powiedzieć, to jest to, co widzimy, czyli, czyli jakby mm, raster na monitorze, a LPI to jest to, co się drukuje na wydruku, czyli LPI, czyli line per inch, czyli Liniatura, tak zwana, właśnie. właśnie. Czyli y, podstawowa liniatura do druku, Anno, ile wynosi? 100, 118? Nie. Więcej? To, to zależy na jakim... No zależy na jakim papierze, no to też prawda. Nie? Dobrze, no to jest kwestia może niesporna, ale tu zależy, mamy jaki papier. Seteczkę na kredzie, czy może grubszy, kredę falistą, albo tekturę falistą. Na wszystkim można, proszę Państwa, drukować. Na wszystkim. Tak, najlepiej się drukuje pieniądze. To w Polsce wiedzą politycy. Dobrze. Jesteśmy na tym, że mamy zdjęcia ściągnięte z bridge'a do photoshop'a i jest wstępna obróbka. Jak to u Was wygląda? Otwiera, jak, y, otwiera się takie okno, kiedy, kiedy się naciąga z bridge'a na photoshop'a zdjęcie i wtedy y, ustawia się jasność, nie wiem, rozdzielczość. Czy to można żalu żaluzdiami ustawiać jasność? Dobrze. Tak, mamy za dużo słońca pomieszczonego. Potem otwieramy to zdjęcie, no i potem już otwieramy je, patrzymy, mhm. jak ono mhm. wygląda, yy, Pop... nie wiem, używamy mhm. podstawowych narzędzi, typu nie wiem, krzywe. Mhm. Yy. Tak, bo ja zauważyłem, że zdjęcia, które yy, fotograf robił są w formacie RAW, dla tych, co nie wiedzą, jak to się pisze RAW. Mhm. I to jest taki format, w którym się spotkałem, ale większość zdjęć, które dostajemy w naszej agencji, to jest TIFF, JPEG, który w sumie jest, nie wiadomo, że jest kompresja, jakakolwiek jest to kompresja, ale jest to kompresja stratna, a Wy macie w, w, w tym formacie i właśnie ten filter, który mówiłeś, że zanim się wciągnie do Photoshopa, można pewną korekcję już właśnie trzeba zrobić nawet. i trzeba nawet i to jest właśnie bardzo pomocne, u nas troszeczkę to inaczej wygląda. To znaczy, gdyby nie, nie przeprowadzić tej wstępnej korekcji, to potem już w samym Photoshopie można by było wiele rzeczy zgubić. Ja nie wiem, czy na ile my jasno mówimy, czy ktoś to w ogóle zrozumie. No myślę, że na pewno dostaniemy mnóstwo e-maili i różnych komentarzy, żeby sprecyzować pewne aspekty. Dobrze, mamy zdjęcie w Photoshopie, wiadomo, krzywe, jabłko L, jabłko U, jabłko B, skróty klawiszowe. My nie wiemy, gdzie to jest. W listwie na górze my wszystko mamy z klawiatury, skróty klawiszowe. No i tutaj jest duży problem, bo to... Co na przykład pani uważa za dobre, ja mogę uważać za złe, bo na przykład mam wadę wzroku albo pani nie. I tu jest taki aspekt dość drażliwy, bo właśnie kolor, ko, ko, ko, korekcja kororu to jest dość taki płynny temat. Ale wydaje mi się, że tutaj słyszałem, że pani ma dobre oko do zdjęć. Dobrze pani obrobiła te 1328 zdjęć, które poszły do folderu. Czyli... Nie zwolnią mnie Nie czasie. zwolnią mnie. A jak już, to pójdzie pani do ten tutaj zdjęcia obrabiać najwyżej Następne 6 tysięcy. Bo wstrzykują się na następne trzy foldery. Dobrze. Wspomnieliśmy w poprzednim podcastie, że Anna jest koloryzatorką, ilustratorką zdolną, a tutaj musi zdjęcia obrabiać. Bardzo zdolny kolega siedzi obok. Nie, jestem ja mniej zdolny. Ja gadam głupio cały czas. Tak. I ona teraz trochę cierpi, bo musi te zdjęcia obrabiać. No, a wolałaby troszeczkę być kreatywniejsza bardziej. Tak. Ja może o mnie, to może niekoniecznie będziemy opowiadać. Dobrze, dobrze właśnie. Mieliśmy rozmawiać o czyszczeniu zdjęć. Dobrze, o czyszczeniu zdjęć, tak. Dobrze, jeśli zdjęcie mamy wyczyszczone pięknie, ładnie, trzeba by je zapisać, nieprawdaż? W mhm. jakich formatach, jak to się wciąga, gdzie się wciąga? Jabłko, shift S. No to jest zapisz. Zapisz jako tiffa. Jako TIFA, najczęściej, tak? Mhm. Na przykład jest taki myk, jak to się mówi. Że do kwarka można wciągać albo tif -y, albo EPS-y. Jeśli wciąga się TIF-y, to preview wygląda lepiej, ale dokument kwarkowski jest cięższy. A jeśli wciąga się EPS-y, to pracuje się na dokumencie szybciej. Dokument sam kwarkowski jest mniejszy, ale preview jest gorsze. I, I tak to bywa. Polecam też Państwu na przykład wciągnięcie do kwarka mm, czarno-białego tif i pobawienia się z kolorami po prostu w, w palecie. F12 proszę nacisnąć i polecam bawienie się na czarno-białym tiffie w quarku kolorami, jak i przeźroczystość, jak i dodawanie różnych kolorów. Bardzo fajne, fajne efekty. robię o Pani coś takiego? Ja robiłam tylko, jeśli na przykład w jednym kolorze chciałam coś drukować, mhm. to wtedy, a tak to... Mhm. Fajne efekty wychodzą. Jeśli mam jakieś tełka albo, niekoniecznie fotografia, ale jakieś tełka albo backgroundy tak zwane. Bardzo jest to pomocna rzecz. Dobrze, czyli mamy wciągniętą, wciągniętą fotę do Quarka albo do InDesign'a, czasem do ilustratora, zależy co robimy. No i potem kończy się, że tak powiem, obróbka i praca ze zdjęciami. Potem już tylko kreatywność, o, którym, o której będziemy mówić zapewnie w odcinku piątym. Kreatywności... Być może opowie coś tutaj nasz kreatywny dyrektor. Może, tak. Postaramy się porozmawiać z naszym kreatywnym dyrektorem. Słyszeli państwo, wydaje nam się, już tą osobę, ale nie będziemy zdradzać jej imienia. Dobrze. Bardzo romantyczną duszę. Bardzo romantyczną niemiecką, germańską duszę. Dobrze, proszę państwa, kończymy Starogermański nasz czwarty. Starogermański imię. Zatem proszę Państwa, kończymy. Niemcy zaczęli wojnę, ale Polacy ją wygrają. Um, kończymy nasz czwarty odcinek. Anno, pożegnajmy się ze słuchaczami. Żegnamy się. Żegnamy się ładnie. Ładnie. Dziękuję za współpracę. Dziękuję. I zapraszamy na odcinek piąty. Mamą It was graphic. and Philip were talking to each other about design, about software, about apples and also about love and hate. It was so interesting, so nice, so wonderful. So now there is time for a special song for them. We're talking away. I don't know what I'm to say. say. I'll say it anyway. Today, another day to find you shy away. I'm becoming for your love, okay? Serdecznie witamy Państwa, podcast 49, cały czas ciągniemy to wszystko. Mm, kuzyn mój serdeczny, Chipsy podjada. Kuzynie, co tam słychać u Ciebie ostatnio? On, on, on mało mówi, on, on tak małomówny. ten... Mało mówi, nieśmiały jest. jest. Nieśmiały, nieśmiały jest, ale miły miły. jest, ale miły z niego człowiek, mimo wszystko. Yy, ostatnio, jak Państwo słyszeli trochę blogów, mało, mało się udzielam osobiście, więc teraz trochę słów dla Państwa, czyli co się działo ostatnimi tygodniami, bo mieliśmy wspaniały weekend. Długi Ugości Samosi, za który jej bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Nie ujawnię Państwu treści maili, którymi zasypywaliśmy się ostatnio w trójkę z przemionem. Naprawdę, jeśli miłość od pierwszego wejrzenia podcastowa może być to właśnie nasz trójkąt. Seksualna podróż. Seksualna podróż podcastowa, tak byśmy to nazwali, dokładnie. Ym, szykują się następne spotkania niedługo, więc miłość. nie gaśnie, miłość nie.. Jak coś z miłością dzieje Julas? Wiednie. Ale jak w drugą stronę nie kwitnie, to co? Więdnie. Więdnie. Miłość wcale nie więdnie, chociaż odległość między nami naszym trójkątem bermudzkim, Hlander, Samosia i ja jest, jest dość duża, aczkolwiek Gosia ma o wiele bliżej do Przemioniksa niż, niż do mnie. Ale może ma bliżej, tak uczuciowo do mnie, niż, niż do Przemiona. Jakoś tak myślę, że ciepło o mnie myśli. Na pewno tak samo równie jak o Przemianie, ale może trochę bardziej trochę się zamotałem co u mnie ostatnio było, czyli czyli, widzą Państwo, nie krępuje się przygodzenie moim w ogóle mówić, wszystko co w rodzinie to nie zginie. Ostatnio byłem chory zapaleniem opaleniem nerek, wyciepiałem się strasznie, ale to pewnie jest powodu Ale tego... mały mięchniczek jeszcze istnieje. Mały mięchniczek? To ale... też mały mięchniczek. Mich... Nie, nie wiem rozmowy nagrywane? Aha, tak, aha, Mikusen wszystko nagrywa, zresztą ja też nagrywam, on, on może będzie podcasterem, właśnie mi się dzisiaj pytał, czy jak kupi sobie iPoda, to czy musi kupić komputer Apple'a i stwierdziliśmy, że musi kupić. Bo więc, musi. Bo musi, więc jeśli masz iPoda, znaczy się musisz kupić komputer, bo inaczej bez tego nie da rady. Co chciałem powiedzieć, um, aha, zapyle, zapylenie, zapylenie, zapylenie, już, nie, już mam taki wiek, że nie, nie będę mógł zapylać. E, zapalenie mieczniczkowe narek z, stwierdziliśmy ostatnio autorytatywnie, że to było od tego, że siedziałem na bosaka i w krótkim rękawku na plaży w Düsseldorfie i to od tego wszystko się zaczęło. Gocha mówiła a ubierz się, a nie dawaj mi swetra, bo będziesz chory. A ja tam chciałem być męski i i, i taki ten i bardzo miły i dałem jej mój sweter, który mi zresztą rozdarła, muszę go zeszyć, Gocha, po prostu przesyłaj mi niebieskie nitki, i gdzieś znajdę no i... I tak to wygląda, świetny weekend, tak jak Państwo słyszeli w ostatnich dwóch podcastach, może to dla nas była większa zabawa niż dla Państwa, ale bardzo nam się podobało, bardzo mnóstwo zdjęć, mnóstwo fajnych wrażeń i takie cementowanie naszej jakkolwiek to nazwiemy miłości przyjaźnianej albo przyjaźni miłościowej pomiędzy jedynie trójdzielnym podcastem Hochlander, Samosia, a nie tylko dla Orów. Mamy rozpiskę już na cały rok, jak te spotkania jak te spotkania będą się odbywać. Podzieliliśmy się z tym z Łukaszem Witkowskim. Znaczy nie, z Łukaszem Witkowskim, nie z Witkowskim. On, on, nie, z Witkowski. on jest z Witkowski. Tutaj Łukasz mi ostatnio pisał maila, że obiecaliśmy coś o marzenie powiedzieć, a nie powiedzieliśmy i tutaj dostałem burę za to. W każdym razie na sam koniec mojego w mojej prelekcji będzie specjalna piosenka dla Marzeny, bo Marzena ostatnio miała taką małą osobistą rocznicę, więc, więc zaraz dla Marzenki będzie coś specjalnego. Yy, mam nadzieję, że Marzenka będzie więcej się udzielać w podcastach Łukasza, bo ma taki miły i sympatyczny głos. No i niech tego młokosa tam trzyma krótko, bo wiadomo, że Marzenka jest minimalnie starsza od Łukasza, a Łukasz taki jest ciągle niewyżyty i ciągle tam szaleja, a Marzena go tam krótko otrzyma, więc, więc to tak osobista taka wycieczka wobec Polisz. Detroit. Um, co jeszcze, co jeszcze? No wyzdrowiałem, jeżeli jestem w ogóle zdrowy, piękny, ładny i przystojny, jak to wszyscy mówią. Um, u fryzjera byłem, nie goliłem się już chyba 12 dni odkąd wróciłem od gości samości, więc trochę pozimów, że oglądam jak Runzais albo coś w tym stylu, ale po prostu zmieniam i myć, kto być jeszcze przystojniejszy. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> to jeszcze ko końcówka choroby jeszcze tutaj mogę mówić na bezdechu cały czas. Ale ja ostatnio dostałem dużo książek do mojej siostry, która pracuje w telewizji a propos dykcji, więc słyszę państwo, że pracuję nad dykcją. I cały czas mówię, y, może nie na bezdechu, ale staram się brać oddech tak, żeby Państwo tego nie słyszeli. To jest tak zwany niemy oddech. Ym, co jeszcze? Ostatnimi czasy podcast y, nie tylko dla rów, który Państwo słuchają, październikowy y, będzie w telewizji. Ostatnimi czasy przyjechała telewizja Polonia do Dublina to jest strona Jesteśmy.pl. Można sobie tam wejść i zobaczyć. To jest program pani Agnieszki, która prowadzi mm, jakby to powiedzieć wywiady, albo po prostu jeździ po świecie i szuka Polonii, szuka młodych Polaków, którzy coś osiągnęli, coś yy, sobą reprezentują. Tak można by powiedzieć nieskromnie. Okay, tak, cicha się. Yy, I proszę sobie tam wejść na stronę Jesteśmy.pl i, sobie, i sobie, sobie wejść i sobie zobaczyć. Byli w, byli w Kopenhadze ostatnimi czasy, a teraz byli w Dublinie. Przemiła trójka pani Agnieszki niestety nie było, bo jest w stanie mm, błogosławionym, czyli, czyli będzie miała dziecko, ale wysłała zastępczą reporterkę, czyli Maurę. Bardzo przepiękna pani, bardzo przepiękna pani młoda i dwóch przemiłych panów y, kamerzystów. I myślałem troszeczkę, że będziemy rozmawiać może o Irlandii, troszeczkę jak tutaj wszystko wyszło, ale nic z tego. Po prostu pytali mi o podcast, jak to wyszło. Dlaczego jestem taki sławny, przystojny i w ogóle fajny? I skąd w ogóle ten podcast i skąd się to wzięło? Rozmawialiśmy prawie 40 minut, no ale sam program będzie miał pół godziny, więc myślę, że powiedzieli mi, że to obetnę do około, do około 5-7 minut, więc... Zapewnie Państwo zobaczą miłego, przystojnego w białej koszuli z wykrochmalonym kołnierzykiem, ale bez krawata. Taki luz, elegancki luz, jak ja to lubię. I siedzieliśmy w bardzo miłej knajpce i rozmawialiśmy i co ważniejsze, Pani miała ibooka, czyli bardzo było profesjonalnie, czyli, czyli podcasting, wiadomo, z Applem się kojarzy w pełni. Zatem pod koniec października, koło 24, 36 w telewizji Polonia, tylko to będzie, ale mówili, że będą wzna wznawiać parę razy, będzie program o Irlandii, czyli, czyli chyba jeszcze dwóch moich znajomych, z którymi się zgadałem będą w, będzie w tym programie, aczkolwiek oni to potną do, do tych 30 minut 28, tego tak nam nie mówiła, zobaczymy kto się zmieści, kto się nie zmieści, ale będę sławny. Dam państwu znać wszystko, kiedy program będzie, kiedy program się ukaże i linki, linki do strony jesteśmy.pl, na pewno znajdą Państwo gdzieś, gdzieś na, na stronie mojej podcastowej. Dobrze, to tyle, co u mnie się dzieje. Jesień, za oknem, październik, YouTube przed chwilą na balkonie u mnie grało. Julas, czemu nie proszę iść na YouTube ze mną? A się miałem mi z sobą Aha, no on, on, on nie lubi chyba YouTube, on lubi Andara, Boccelli, takie, takie takich wyjców, ale o gustach nie rozmawiamy. Dobrze, proszę Państwa, 7 minut 30 sekund już nagrywam, troszeczkę właśnie od siebie, bo ostatnio tyle tych plastikowych blogów kącików, graficznych i różnych takich wiadomości, a na pewno Państwo są głodni wiadomości ode mnie, od jednego z, od jednego z najlepszych podcasterów na świecie. Co tyle? A, jeszcze o, o tym spotkaniu z TV Polonia. Oczywiście wspomniałem o, o skromnej rzeszy polskich podcasterów. Nie obmieszkałem o Łukaszu, o Gosi, o Jacku, o Gołdzie. Darku Lotniczym, o tym jak skąd się to wszystko wzięło, więc mam nadzieję, że jak mnie potną te 5-7 minut, a nagrywali, nagry, na, nagraliśmy około 40, mam nadzieję, że potną tak, że nikt nie będzie miał potem prezencji, że kogoś nie wymieniłem, ale, ale to już jest poza mną, po prostu to to pani montażystka zrobi. Obiecali mi, że podeślą plik jaki wideo, jaki jak dźwiękowy, żebym mógł to ewentualnie jako wideokast gdzieś, gdzieś wrzucić albo też wrzucić kawałek rozmowy do podcastu, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. To tyle. Pomalutku kończę. Zapraszamy teraz na rozmowę Pata. Mamy jeszcze zaległą rozmowę Pata. Kolejny odcinek nagrany troszeczkę wcześniej. A po Pacie będzie zapewnie Lost, czyli 3 świnie w kosmosie. Nie, los, to jest, trzecia seria się zaczęła. Trzecia seria się zaczęła. Mój kuzyn ostatnio marudził, że ciągle się przed komputerem, ale, ale próbowałem znaleźć gdzieś w sieci odcinek, który wyszedł w zeszły czwartek. No nie było, nie było, ale po dwóch dniach udało mi się znaleźć na serwerze gdzieś. Kto wie, gdzie szukać, ten znajdzie. Jak ktoś jest zainteresowany, proszę podesłać e-maila, wrzucę link gdzieś do sieci i... Pierwszy odcinek, pewnie i drugi, jak już państwo będą słuchać tego podcastu, drugi będzie dostępny, więc, więc zapraszam. Lost. <grym wytrych> When I come around What I'm gonna find Don't let them break up your mind Don't you, really girl Hey there, you are listening to Samosha.com The first German podcast in Polish language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 I would like to, in our next podcast, I would like to speak about maybe not famous word, but probably well known in all Irish and not not only Irish word word Sinn Fein. So probably lots of people know the word from the politics, but mm. doesn't know what does it mean. So yeah, well Sinn Féin, um, that's what they say, but we would say Sinn Féin yeah, or. Shen is the old word for Moich which is us. Us. So shen is us, and hin is our, my, like myself. So us, ourselves. It means ourselves. But um, now the word "shin" again—it's more like a poetic use, poetically used language in Donegal anyway. But I think maybe in places like um, Cork that they would say "shinne," "shin" for us, mm -hmm. but we say moich for us. Um, unless there are parts of Donegal that they would use "shin," but in Scotland, they, that's used widely among Scarlet speakers—they say "shin" uh, rather than moich, "Shin," so they would understand what it means anyway. "Shinne," and. Um, Hein, but we it's spelled F E F I N, which is F E I N, but we pronounce it Hein. There's like an, invi an invisible h in there, and we say mm Hein, -hmm. uh, it's like there's a h instead of an F. Um, but they say Shin yeah. Fin, so basically it means ourselves. Yeah. I saw probably, but Erunan in Gaelic uh, starts from the H. McHeron, yeah, McHeron. So, Meheren means island of Ireland. Well, see, Erin is Ireland, E-I-R-E-I-N-N, but or Erin, e i r e But when how to how to it? area? The island, Ireland, Erin or Erin, Erin, Erin is actually E-I-R-I-N-N, Erin, or E-I-R-E-I-N-N, Erin. But when you're saying the people of Ireland, Munchur na hEirin, so it's Munchur na hEirin. Much mm -hmm. and then there's uh, it, you change the spelling. It's yeah. called the genitive. You spit. You change the the last few letters at the end of a word mm -hmm. because there's a na in front of it. Mm -hmm. no. Word another word. Yeah, from. I I saw somewhere probably on the on the streets, you know, just the the naeren mm -hmm. stuffs. Yeah. From, na heren, yeah, so probably that's that's why yeah. I saw, but I, I wasn't quite sure about you know. just you can say the, the meaning. as well, the or Um, like the president used to always say Milan here is, you know, the women Yeah, around. so Okay, so probably few words for the for the end I don't know but exactly, maybe, I don't know, small conversation be, between uh, Pat wearing pink pink uh, color today and, mm -hmm. and Nolan with the jacket, <laughs> jeans jacket today This is probably original Gaelic um, Okay, so Pat The microphone is yours. Okay, thank you, Philip. Um we get in? I going to talk Anna. I Philip. I guess Hale as a harik. the in just quite to turn on the I to the Well to jest taki samorząd? some to jest taki is Czy to jest taki samorząd? to jest taki samorząd? Czy to to jest taki to jest taki jest to jest a bunch de chanter et you la dini a fall down. Et que c'est ce rouge ta I'm <laughs> well, <tell them> guess <laughs> than than <laughs> going to, to I'm <laughs> <than> uh, uh, uh, a rash egg like, Philip. I'm giving the microphone back to Philip. Okay, that was my fabulous guest, Nolan and Pat, from Ireland, from Belmont. That's it. Thank you. Okay. Slime? I'm <laughs> Yeah. Let's <laughs> go. Previously on Lost This is not your island This is our island They've attacked us Sabotaged us, abducted us, murdered us We're not the only people on this island And we all know it They came the first night Took three of us Then they came back And took nine more They're smart And they're animals You're coming with us Serdecznie witamy Państwa, odcinek 49, wciąż specjalnie z Dublina dla wszystkich ludzi na całym świecie i specjalnie dla miłośników trzeciej serii serialu Lost. Nie wiedzą Państwo, jak się miłościwiłem, jak ściągałem sobie odcinek pierwszy trzeciej serii i po pierwszej minucie zaczęła lecieć bardzo miła piosenka, którą puściłem w ostatnim podcaście Düsseldorfskim, u Gosii. Um, Downtown. Powiem Tyrpenso, bist du allein? Bist du allein von allen Freunden verlassen? Dann geh in die Stadt. Downtown. Da wo das Leben überall in den Straßen so viel Lichter hat. Piosenka jest po niemiecku, aczkolwiek Gosia mi tłumaczyła, że kiedyś, e, troszeczkę odejdę od, od, od koncepcji odcinka lostowego, Gosia mi kiedyś tłumaczyła, że bardzo z nami y, piosenkarze mieli w swoim kontrakcie coś takiego, że musieli nagrać piosenkę po niemiecku więc y, pozwoliłem sobie od Gosi y, ściągnąć y, taką płytę i na płycie właśnie Johnny Cash y, VG's, Beat, y, Beatlesi, to nie, bo to było za wcześnie, śpiewali swoje hity po niemiecku i między innymi piosenka, która, piosenka którą Państwo przecież usłyszeli po niemiecku pojawiła się jako początkowa piosenka trzeciej serii Los. To taka mała osobista wycieczka i, i troszkę mi się paszcza uśmiechnęła jak to, jak to y, usłyszałem. Ale wracamy do trzeciej serii Lostu. Ściągnąłem sobie, ściągnąłem sobie odcineczek gdzieś z internetu, jak mówiłem. Jeśli wie, je, gdzie się szukać, to, to, to się znajdzie. I cóż, ym, odcinek bardzo dziwny. Odcinek troszeczkę taki depresyjno-więzienny, bo cała trójka. Josh, yy, nasz doktor i, i Kate są zamknięci. No i Akcja się rozwija, czekam na drugi odcinek, w którym mam nadzieję będzie o wiele, wiele więcej rzeczy wyjaśnione. Zatem proszę posłuchać jak to było. to help, I know, downtown, just listen to the music of the track. Big 134 Zanim zacznę mówić o podcaście muzycznym, czyli pomału zbliżamy się do końca odcinka 49, zapomniałem powiedzieć, że piosenkę śpiewa tą lostową, jak i tą gościu w podcaście, w doroskim Petula Clark. I taka mała. Mała ciekawostka, że piosenka po niemiecku, sam początek piosenki jest nierówno rozłożony na kanały. Lewy kanał w piosence niemieckiej jest 70%, a, a prawy jest, jest resztę, 30%, a w wydaniu angielskim tej piosenki jest odwrotnie, że kanał lewy jest mocniejszy, a kanał prawy jest słabszy, taki mała dla tych co taka mała, y, ciekawa setka dla tych wszystkich, dla pasjonatów które, czyli dla nas podcasterów. Co mamy dzisiaj? Podcast y, muzyczny, momencik sprawdzę w komputerze y, moją stronę gdzie ja to... Uh, next Pick Hit, czyli mój ulubiony podcast muzyczny Next Big Hit. To się tak Big, czyli następny duży kawałek, można by tak powiedzieć. Bardzo fajna muza, taka trochę diskotykowa, ale, ale bardzo, bardzo polecam. Otworzę sobie iTunes, zobaczymy jak to wygląda, kozy na mnie patrzy dziwnie. Next Big Hit, czyli New Music Mix Enhanced ACC Feed, czyli naprawdę dobra muza, taka, taka Trochę, jak powiedziałem, diskotykowa. Proszę pisać wpisać w iTunesa Next Bit Hit albo wejść na stronę yy, nextbighit.com Tam Państwo znajdą wszystko, co są wiedzieć o moim kolejnym muzycznym podcaście. To tyle. po malutku kończymy. Proszę posłuchać, co chłopaki dla nas grają. Polecam też nowy odcinek yy, Kite FM. Wyszły dwa nowe odcinki. Bardzo, bardzo świetne. Przypominam Państwu, to był mój jeden z pierwszych lubiejszych podcastów muzycznych zatem zapraszam na Next Week Hit oraz na Kajt wszystko dla Państwa, muzyczka świetna to tyle i zapraszam za chwileczkę na ostatni nie tylko dla Orów, trochę inne radio dziś się spełnia każde życzenie się spełnia za oknem zimny, październikowy wieczór. Za oknem jasna, świecąca, bardzo jasna dzisiaj. Tarcza Księżyca. Dzisiaj także 49. podcast. To już prawie rok, kiedy jestem z Państwem. To już prawie rok, jak nagrywam, jak udzielam się, jak po prostu jestem. Jako podcaster, jako człowiek, jako Filip. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, czy podziękować, czy nie wiem, nie wiem, ostatnio jakiś mam taki nastrój dziwny nie depresyjny, aczkolwiek może taki troszeczkę jakby to ująć słowami refleksyjny, o coś w tym stylu 49 podcastów 50 za tydzień, serdecznie Państwa na niego zapraszam mam nadzieję, że zdążę go zmontować, na pewno zdążę ale nie wiem jakoś tak dzisiaj dziwnie mi jest, dziękuję za ten prawie rok Dziękuję za to wszystko, co Państwo dla mnie zrobili, co ja zrobiłem dla Państwa. Dziękuję za te wspólne chwile i dziękuję za przyjaźnie, za znajomości, które właśnie z Wami, z podcasterami, z ludźmi z branży, ze słuchaczami nabyłem, można tak powiedzieć. Dziękuję za te 49 tygodni. To tyle. Do usłyszenia następnym razem. bo już księżyc świeci, dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio!